Dzisiaj, dzisiejszego pięknego wieczoru, taki poważny temat będziemy rozwalać. Co to za temat? Porozmawiajmy może o przyjaźni. No to piękny temat jest, głęboki, taki wieczorny, tak? Tak, tak. To powinniśmy wino do tego otworzyć, jakieś świece zapalić, ale na poważnie to o współczesnym Układzie o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej, bo jak pan zapewne pamięta, kojarzy taką nazwę za dawnych czasów nosił Układ Warszawski. Świętej Pamięci, tak? Albo nie, albo nie, nie świętej. Tak no no świę, świętej, tak, trudno, bo... Try... Powiedzmy w panteonie komunistycznym. Natomiast e, chcielibyśmy, chciałbym zaproponować, żebyśmy porozmawiali o tym jego największym przeciwniku, o tym jego Nemesis. No, który powstał, że tak powiem, z kolan zimnej mhm. wojny, otrzepał się i nabrał nowego blasku. I dzisiaj nie wie, w którą stronę pójść. Rozdwaja się w zależności od tego, która strona mówi, czy ta północnoamerykańska, czy ta europejska? Ba, rozstraja nawet, bo ta wschodnia flanka też ma swoją agendę, którą próbuje przeforsować, tylko nie ma tej siły do przeforsowania. No ja mam wrażenie, że t, t, tak jest, istotnie. E, walka o to trwa, ale. Aha. Te rzeczy, które w świecie realnym się odbywają poza tymi marzeniami i planami różnych odłamów no wskazują na co innego, że przyjechał pan prezydent Donald i zrobił porządek, a jeżeli nawet nie zrobił to ogłosił jak ma być bo jak jest to widzimy, że tutaj trzeszczy tam się przełamuje i to wszystko jest że tak powiem ruchomy piasek wszystko się tutaj rusza pod nami ale on przyleciał całkiem spokojny zaordynował to co miał tam w planie i odleciał nawet przedwcześnie, bo go wkurzył ten e, młody gołową z, z Kanady podpuszczony umiejętnie <śmiech> przez Macrona bo to są rodacy swojacy francuskojęzyczni tak, ta przyjaźń francuska więc sobie kilka słówek tam parle parlé w, w kuluarach i się zrozumieli w pół słowa no ale młodzian trudon niesiony tym ogniem wyborczym, teraz tym sukcesem, na skrzydłach sukcesu niesiony, zaczął dowcipkować, no i media o tym doniosły, a jeszcze wcześniej adiutanci Trumpa rozstawieni w odpowiednich punktach strategicznych, mhm. no i Trump się wkurzył, no, przeprosił towarzystwo, powiedział, że teraz nie mogę, mogę udzielić wywiadu, mam serię pilnych spotkań, a jak się one zakończyły, to się zebrał i wyjechał bez czekania nawet oficjalną formułę, że tak powiem, pożegnania i podpisania tego, tego protokołu zakończeniowego, bo tam jeszcze jest to zdjęcie pamiątkowe, nie? Mm -hmm. tak. Czyli, że z, z tego wynika, że, że to był taki szczyt ostatni na 70. rocznicę, który nawet formalnie się nie zakończył. Znaczy, formalnie w sensie no dyplomatycznym... w języku dyplomacji można powiedzieć, że tą stroną formalną pan prezydent Trump wyraził desinteresmą. Znowu wychodzimy do języka francuskiego. Natomiast w języku powszechnym można powiedzieć, że po prostu strzelił focha. To tutaj jeszcze tylko przypomnę. Zezowaty Zorro oraz ENEMY. Witamy serdecznie, a tematem dzisiejszych rozważań, jeżeli nasi słuchacze jeszcze mają jakieś wątpliwości, będzie organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, czyli w skrócie NATO, a po francusku OTAN. No bo tam wszystko musi być inaczej. To literówki są w odwrotną stronę najczęściej. Na tak, po... Francuzi, Francuzi, Francuzi mają serię ustaw o ochronie języka. Ta seria ustaw między innymi przewidywała swego czasu odpowiedni czas antenowy dla piosenek francuskich w radiu. W rezultacie na przykład w ciągu godziny 10 razy grano tą samą piosenkę, no bo nie było tych sławnych wykonawców francuskich. No ale tak, no ale... no. Oni, się, oni się, że tak powiem, wychowali jest cała seria tych z młodego pokolenia i media francuskie nawet e, f, f, f, f, f, kopiują wzorce hollywoodzkie i, i, i relacjonują ich biografię, że ta piosenkarka sta, została mamą ostatnio, prawda? dostała mhm. nagrodę tam fonograficzną przed trzema laty, jest gwiazdą popu francuskiego no i teraz jest szczęśliwą mamą i wszyscy obserwują, Na no, no Instagramie są jej zdjęcia, w francuskim Instagramie oczywiście, Oczywiście. Więc, bo, bo oprócz tego światowego jest też wersja francuska, więc to wszystko w lokalnym kolorycie. Le Figaro o tym pisze nawet i te brukowce, niższe i pisma dla kobiet, bo tam oczywiście jest bardzo dużo tego. Tym się zajmują głównie te, te pudelek i tak dalej. Francuski jest bardzo miły, taki no, nawet no, ma wysoki poziom stosunkowo. Mm -hmm. nie, nie tyle intelektualny, co graficzny, więc to bez, od, bez odrazy można pooglądać te wszystkie stroje prawda, i tym podobne rzeczy. To nie do końca jest tak, że, że ta centralna polityka frankofońska, tej obrony kultury, to ona jest taka nietrafna, bo przynosi owoce, no, niekoniecznie one muszą być zbytnio dobre, ale przynajmniej optycznie są sympatyczne więc to i co więcej te metody tej kultury masowej one promieniują na połowę Afryki co najmniej a jak się spojrzy na mapy, ten kontynent jest potężny, tam się, się ścierają w Afryce te, te, te różne tam te, te wywiady, prądy gospodarcze i tam, i, a Francja bardzo aktywnie bez żenady tam wkracza, bo ma swoje że tak powiem posterunki kulturowe mhm. no? i to od wielu pokoleń, no? i przez swoją muzykę, przez swoje kino, przez swoją, e, już nie mówię kulturę, wysoką literaturę, bo to jest faktem, na uniwersytetach po prostu tam wykładają po francusku, nie? Mhm. E, ale e, no przez to ten cały blok kulturowy, przez tę swoją politykę kulturową, historyczną, są obecni, już nie mówię o gospodarce, o wywiadzie, bo to, to idzie jako następne, że tak powiem, następne piętro. No ale hmm. najpierw to, to, to szerokie piętro wymiany kulturowej, no to są też ośrodki kultury francuskiej, wzorowane notabene na e, British Council. E, znane u nas też z Perelu, jako te jedy, e, egzotyczne miejsca, gdzie można było w, poczytać czasopisma bez cenzury i wypożyczyć książki, w oryginale różne mm. <laughs> na przykład przez cenzurę zakazane. Więc, no to chociażby tak, jako takie placówki kulturowe, no to pełnią organiczną funkcję, nie? No, Francja rzeczywiście jest najbardziej gospodarczo zaangażowana na kontynencie afrykańskim. Wystarczy tylko wspomnieć, że chociażby pod względem kontekstu Uranu, Francja jako jedyna, jest jedynym krajem reprezentującym Unię Europejską, który posiada operacje wydobywcze na terenie na terenie Afryki, bodajże Namibii. Tutaj pozwolę sobie na małą kryptoreklamę, akurat jestem w trakcie pisania artykułu u Uranu, pierwsza część się już ukazała, kolejne trzy albo cztery są w trakcie produkcji, także zapraszam serdecznie na Bogaty Men. Natomiast przejdźmy może do od tego naszego solenizanta, 70-latka naszego. No, weszliśmy od francuskiej strony. Od francuskiej strony, i, tak. Od zachodu, dlatego że no, tam wieją najmocniejsze wiatry, no bo jak tylko się spotkali w Londynie na, na paradach mhm. i, i zaczęli sobie gratulować, no to na francuskich ulicach wybuchły manifestacje, no to, te, to one nie są, są związane te wydarzenia, bo um, skrzyknęła się młodzież i trochę starsza młodzież i, i w wieku przedemerytalnym ludzie skrzyknęli się, że reforma emerytalna jest niedobra i trzeba ją zbombardować, więc e, strajk e, central związkowych, trzech mhm. największych, czyli tych, które rządzą, e, do, do, z, zbiegł się nieprzypadkowo z kolejną edycją Marszu Żółtych Kamizelek, które po prostu się dołączyły do tego no i mamy, no mamy kontrrewolucję we Francji na ulicach. Mamy dzień, mamy dzień jak co dzień od roku na ulicach Paryża. No, to jest już coś więcej, bo oprócz żółtych kamizelek to jest szerokie szeroka, nawet bardzo szeroka aktywizacja mhm. społeczna przez te wszystkie związki zawodowe administrowana, a to są potężne organizacje, one uh -huh. strajkują między nimi dlatego, że reforma emerytalna utnie ich przywileje związkowe. Także tam nie chodzi tylko o przywileje pracownicze, o ten wiek, że tam podwyższony, wiek emerytalny i tam ob obcięte są te wszystkie tam socjalne różne tam dodatki godzinowe i tam ochronne i tym podobne, to wiadomo. Ale mhm. są też drastycznie ograniczone swobody no, ja bym to powiedział rozpasane swobody związkowe nadzwyczajnie, które stanowiły przeciwwagę z kolei do rozpasanego socjalu w postaci najwyższej stopy podatkowej w całym świecie rozwiniętym. To właśnie hmm. ostatnio francuski instytut statystyczny INSE to podał to chyba dwa tygodnie temu, a potwierdziły to te, te, te liczby potwierdził po prostu e, raport OECD sprzed tygodnia ranking gospodarek światowych i poziomu opodatkowania, że Francja przoduje, no nie tylko w Europie ale w ogóle na świecie jest krajem o nie, nie. Naj, największej stopie realnej podatkowej czyli jak się wszystko to zliczy te wszystkie składki, sratki, tam dodatki i, i, i, i to co się płaci w urzędzie za różne rzeczy to, no to Francuzi są najbardziej fiskalnie uciskanym narodem na świecie Na tym tle jest ograniczenia emerytalne, które były taką przystanią dobrobytu Jak popracujemy ilość tam lat, to będziemy nareszcie wolni prawda, I będziemy się cieszyć z tego życia no to, to, to po prostu decyzja Macrona o obaleniu tego mitu dla milionów Bo to są dziesiątki milionów ludzi Mm -hmm. e, no, jest tak lodowatym prysznicem, że nawet najbardziej się nielubiący polityczni rywale wyszli zgodnie po bratersku na ulicę. I Macron tu zadziałał jako taki no, zapalnik. <śmiech> zapalnik i jednoczyciel wszystkich. Mm -hmm. przeciwko niemu są wszyscy i strażacy, i straż miejska, i żandarmeria często, mimo tego, że z na innych, z innych, przy innych okazjach musi pałować tych demonstrantów. To jest bardzo ciekawe to, co zrobił, bo niewielu politykom udaje się zjednoczyć cały naród w idei, a tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z drugim pod rząd, panem prezydentem, prezydentem francuskim, który zjednoczył cały naród przeciwko sobie, tylko że że jego poprzednik po prostu miał bardzo niskie poparcie rzędu 4-6% do pod koniec swojej kadencji, a Macron z kolei ma masowe protesty i nie wie, jak temu zaradzić. Natomiast interesujący w tym wszystkim jest timing, czyli w momencie, kiedy... Kiedy w NATO są te dyskusje na temat co dalej, jaka przyszłość ma być układu. Stany Zjednoczone palcem dysy zaczynają pokazywać na Pacyfik i na wybrzeże azjatyckie. Polska i flanka wschodnia cały czas mówi o zagrożeniu rosyjskim, ale akurat z, no z Polską to się niewiele krajów liczy. W NATO niestety. Francja z kolei postuluje ideę utworzenia francuskiej armii, która, jak ona ma się nazywać? Skrót PESCO. No to... no I w tym momencie Macron, czyli główny orator, główny propagator Europejskiej Siły Zbrojnej nagle ma takie masowe protesty. No tu korzenie tego no, sięgają okresu, kiedy te protesty wybuchły. No, wtedy można było rzeczywiście zobaczyć czasową zbieżność i sytuacyjną także, bo na inaugurację żółtych kamizelek to no, Przyjechał mhm. znów ten sam pan, prezydent Donald Trump. E no, po prostu przyleciał, no, przy okazji, bo on był w Europie. No i tam jak już jest w Europie, to odwiedzi też Paryż. No i będąc już w Paryżu, tak obserwuje te wydarzenia na ulicach, no serię tweetów stosował, no bo z tego okna luksusowego hotelu widzi, co się dzieje na, na dole. No i to skomentował bardzo swoim sposobem, bardzo ciętym językiem. A propos tego, że właśnie kilka dni wcześniej pan Macron po raz pierwszy w sposób agresywny, dosyć nieładny, go zaatakował. I ta animozja między nimi, ona trwa, to jest język gestów i takich... W, w, Pamiętam, to było widać wyraźnie w Białym Domu, jak kilka lat temu sadzono drzewko w ogrodzie Białego Domu. Już było widać wyraźnie dystans pomiędzy obydwoma prezydentami. No, to jest mowa ciała. Tutaj się nie da zawsze opanować. Zresztą zabawne sytuacje z tego wynikają, bo Macron, który jest dosyć no, na zdjęciach wygląda słabo. No, chciał zademonstrować kilkakrotnie już gurującemu na zdjęciu Trumpowi swoją siłą i krzepą i po prostu mhm. mocno uścisnął jego dłoń. No i to, to z okazji robionego zdjęcia. I ten uścisk był wyraźnie maksymalnie przedłużony tak, aby dłoń Trumpa zbielała. Mhm. Więc no, tu do takich chwytów mali Napoleonowie muszą sięgać. Ale to była, to była taka, powiedzmy, wymiana grzeczności, ponieważ jest tajemnicą Poliszynela, że Donald Trump ma kompleks na punkcie swoich dłoni, które stara się zatuszować bardzo silnymi, bardzo długimi uściskami dłoni. No i uważa, że po prostu małe męskie dłonie są niemęskie, są antyseksualne. Więc każdy rozmówca Trumpa dostaje bardzo potężny uścisk dłoni, wręcz miażdżący chwyt, y, zaliczony pan Kanady y, Trudo. Więc myślę, że ze strony Macrona to było takie wet za wet, oko za oko, ząb za ząb. Tylko, że zaczęło się to przenosić powoli z animozji prywatnych na animozje polityczne. I tu mamy chyba problem. No te gesty, o których mówię, one się powtarzają, bo to, to było co najmniej dwukrotnie, to o, o czym ja wiem. Więc to, to nie jest przypadkowe. To, to Te gesty mają głębsze źródło i podtekst, bo to nie są tylko takie... E, Przepychanki no, mhm. mają realne tło, i to realne tło polega na tym, że czego nie ukrywa obecnie Macron, a było to niewiadome na początku jego kadencji, że razem ze swoją koleżanką z Berlina, Angelą Merkel, postanowili budować europejskie państwo federalne. Mhm. I w ten sposób się umówili e, już e, dawno temu, a ostatnie decyzje takie oficjalne zapadły ze strony organów europejskich, unijnych w tym roku. Latem tego roku zostały zaprezentowane i decyzje o budowie PESCO i innych tam wspólnych zaczątków europejskiej armii już wdrożono podjęto decyzję na, na poziomie Komisji Europejskiej, Parlament Europejski to uchwalił, przywódcy poszczególnych krajów, wszystkich unijnych zaakceptowali, więc Europa jako organizm polityczny idzie już w pewną stronę. Mm -hmm. I, to będzie, tak, I to będzie trwało oczywiście długie lata, to, to, to nie jest proces ani szybki, ani jednorazowy, tylko wieloetapowy, ale wiadomo, że skoro coś powstaje, no to ktoś musi tym dowodzić, więc jest problem teraz rozdziału kompetencji, jacy generałowie będą wydawać rozkazy. I w roli pierwszego Napoleona naturalnie widzi siebie Macron, tym bardziej, że no jest tajemnicą Poliszynela, że Berlin pozostaje w istotnym stosunku zależności gospodarczej, organicznej, wywiadowczej, amerykańskiej, która mhm. jest nałożona na niego trwale w wyniku II wojny światowej, w postaci obecności kontyngentu wojskowego i całej infrastruktury amerykańskiej, która się mieści w Niemczech. Różne, ja nie mówię tylko o biznesowej, która stanowi tego naturalnie w dużej części ekspozyturę. Mhm ale mówię o, tych, o tym instrumentarium takim no, no widocznym gołym okiem, że na autostradzie jest oznakowanie dla wojsk amerykańskich na przykład w postaci osobnych znaków to mało ludzi, No tak, że... Niemcy są jednym z tych krajów, który trzyma amerykańską broń jądrową, jednym z pięciu krajów y, europejskich. Y, natomiast siły amerykańskie, czy siły NATO od czasów jeszcze później zimnej wojny rozlokowane były dość szeroko, gęsto w Europie. Wystarczy w dwie bazy wojskowe z głowy, które wspomnę, to baza Rammstein w Niemczech, baza lotnicza i hiszpańska baza Rota. No Rammstein jest największą bazą. W, tak w Europie. więc na, na, Nazwę zapamiętałem ze względu na pewien niemiecki zespół akurat, który cenię i darzę. No nieprzypadkowo taką nazwę przybrał, więc w ramach mhm. te, tego um, organicznego sprzeciwu wobec cichej okupacji, ale przecież widocznej gołym okiem. Znaki mhm. na autostradach i innych drogach wykorzystywanych przez Amerykanów są dlatego między innymi, no, że oni mają inny system metryczny. Czyli mhm. nie metryczny, tylko w postaci fut, futów, czyli stóp i, i Imperialne, Imperialny. Tak. I to, to nie mają zamiaru tego zmieniać na potrzeby lokalnego podwórka ten, zulusów. Więc mają po prostu swoje znaki na drogach, żeby było wiadomo, że ciężarówka może wjechać pod ten most, bo to jest tyle stóp, prawda, wysokości prześwitu. Mhm. No, takie trywialne sprawy. Albo most ma taką i taką nośność, nie? No, żeby nie wjeżdżać tym ciężkim trywialnym transporterem, bo może się zawalić. Więc yy, oprócz tych dróg ewakuacyjnych, bo tam są też te znaki kierunkowe, że którędy oni mają jechać, żeby tam w razie czego, prawda, i którędy im wolno i powinni się przemieszczać. Więc yy, mówię o symbolicznej obecności, która jest bardzo istotna, bo to nie jest tylko tak, że oni sobie tam siedzą w tej bazie i tam wiecznie są zamknięci. Przeciwnie, no, są widoczni na ulicach. Nie jest w sposób taki no, narzucający się specjalnie, no, ale są. No i sama ta obecność rodzi określone zobowiązania, czyli że coś tam w tych umowach długofalowych jest istotnego. Stała obecność amerykańska w Europie z centralą w Niemczech, a my w tym krajobrazie od dłuższego już czasu ekipa dobrej zmiany Kaczyńskiego postawiła to jako numer jeden naszej polityki bezpieczeństwa zwiększenie mm -hmm. obecności amerykańskiej w Polsce tej organicznej czyli amerykańskiego wojska jako takiego ich urządzeń, ich sprzętu i ich personelu na zasadzie stałej i to nasi ministrowie obrony kolejni podkreślają, że tak, właśnie do tego dążymy i dlatego chcemy zbudować te bazy, tak zwane bazy Trumpa albo bazy Dudy, jak to inni nazywają. Mhm. I co zostało przecież niedawno Pod, przez tam. Dudę podpisane, prawda, to zobowiązanie bardzo w, w Nowym Jorku bodajże, czy, czy, czy w Białym Domu to było, w Waszyngtonie. Chyba w Białym Domu, chyba w Białym Domu, tak. bo, bo pamiętam te zdjęcia, gdzie najpierw stał, a Trump siedział, a potem już żeby woje siedzieli. To, to, to, to teraz było właśnie niedawno. Postanowiono, czyli że ta wschodnia flanka będzie prawda, przeniesienie duży, sporego ciężaru, nie całego, ale sporego ciężaru wojsk amerykańskich na nasze terytorium, co jest istotną zmianą architektury tej e, statycznej obecności wojsk w, na kontynencie europejskim, bo dotychczas oni byli tylko w kilku dużych bazach, z naciskiem właśnie na, na, na centrum niemieckie i to centrum niemieckie teraz przez nasze działania przez ten plan wschodniej flanki czy tak ktoś chce to nazywać Trójmorze mhm. y, zostaje przesuwany na wschód i to bardzo wyraźna jest ta zmiana Niemcy przeciwko temu oponowali z dwóch powodów absolutnie przeciwnych protestowali dlatego, że zmniejsza się ich znaczenie wewnątrz NATO i paradoksalnie, że będzie mniej wojsk amerykańskich u nich. Chociaż większa część społeczeństwa optuje za tym, żeby Amerykanie w ogóle się stamtąd wynieśli, bo Niemcy, ich ta suwerenność no jest, umówmy się, no jest fasadowa, no bo brak im podstawowego wymiaru, czyli wojskowego Bundeswehr działa, no ale na zasadzie mniejszego brata u siebie we własnym kraju. Taka jest prawda, bo zarząd e, wojsk należy do centrali NATO pod batutą generała amerykańskiego. A w jaki sposób Bundeswehra jest zarządzana, to to już jest też inna sprawa, tylko wspomnę krytyczne braki części zapasowych, krytyczne braki w amunicji, nieprzeszkolone załogi, mundurowi, służby mundurowe, które, które bardziej muszą zajmować się równością płci niż treningiem na poligonach. No, ale to wynika z tej przyczyny strategicznej, czyli poziomu dowodzenia bo te prawdziwe lejce są gdzie indziej bo one nie są w Berlinie no i możemy Niemców nie lubić tak? mamy animozję z II wojny światowej no nie są często nam przyjaźni ale warto zrozumieć dlaczego oni obawiają się tego planu wschodniej flanki który może istotnie pogorszyć ich sytuację wobec tego już niewygod... tej niewygodnej w której się znajdują bo znajdują się w tej niewygodnej sytuacji w której nie widać dobrego wyjścia że tak naprawdę jeżeli chodzi o wojsko to nie rządzą u siebie taka jest brzydka prawda i no. dlatego ta Bundeswehr jest niedoinwestowana, dlatego jest fatalnie zarządzana i tak dalej oni przy, no. zaczynają przejawiać pod rządami kanclerz Merkel przy udziale konkurenta do rządzenia tym całym europejskim wojskiem Macrona zaczynają przejawiać pewne tęsknoty i dążenia do, do budowy własnej armii, ale już zarzekają się, jak tylko zaczynają o tym myśleć od razu mówią, ale nie to nie będzie armia niemiecka to będzie armia europejska także nie mówcie nam, że to jest neonaziści tutaj budują, ten, odbudowują tę armię Tak, Niemcy, Niem, Niemcy z tematem zbrojeń i odbudowy armii muszą być bardzo ostrożni w swoich deklaracjach i czynach ze względu na zaszłości historyczne które wszyscy znamy. Natomiast, co jest ciekawe jeszcze, w tym momencie przeniesienie tego amerykańskiego kontyngentu do Polski w pewien sposób może stać się antagonizatorem stosunków pomiędzy Berlinem a Moskwą. Przynajmniej teoretycznie, ponieważ siły amerykańskie będą na wschód od Niemiec, Polska jest, nazwijmy to Rosji, nieprzyjazna z przyczyn, powiedzmy, fundamentalnych, co może rzutować w pewien sposób na politykę niemiecką w obrębie Unii Europejskiej, czyli dla przykładu Nord Streamy, które przez pewien czas były bardzo głośno obkrzykiwane przez prezydenta Trumpa jako no, niedobre, zagrażające bezpieczeństwu energetycznemu Europy. Sprawa Nord Stream wcale nie została zamknięta, przeciwnie wchodzi obecnie w etap ostrego kryzysu, uh -huh. dlatego że Amerykanie otwarcie mówią, jeżeli, teraz po tym szczycie na to z okazji tego szczytu to zostało zaprezentowane, departament stanu takie stanowisko zajął, jeżeli Europejczycy upierają się, aby ten niekorzystny gospodarczo i krzywdzący dla bezpieczeństwa energetycznego Europy kontrakt dalej realizować wedle założonego harmonogramu i go dokończyć i uruchomić to Amerykanie nie widzą innego, drogi zaradzenia tem temu, jak obłożenie sankcjami gospodarczymi firm, które będą to realizowały i wszystkich kooperantów z tym związanych. Czyli, no, czyli głównie niemieckich i rosyjskich. Czyli no, największych koncernów niemieckich typu BSF, który jest głównym udziałowcem po stronie niemieckiej te, tego dystrybutora gazu i też rurociągu. Więc no, to, to jest strzał z grubej rury. Hardball w, w wymiaru trzeciego. Mhm. Trump się już nie, nie, nie ogląda na, na detale, wali z grubej rury, bo tutaj trzeba, doszło do tego momentu, że mówi się brzydkie rzeczy, musiał mhm. to powiedzieć, no i powiedział, no i wiemy, na czym stoimy. No. A tymczasem na stołach kreślarskich, już pod, w końcowej fazie, znajduje się jeszcze trzecia nitka. No, znajduje się trzecia nitka Soul Stream, czyli Turkish Stream już działa, Dostał, też data jest nieprzypadkowa niedawno otwarty między Turcją a Rosją, żeby podkreślić ich przyjaźń, Turcja za moment się pojawi w tej rozmowie zapewne mhm. e, więc przyjaźń na czarnomorska między Turcją a Rosją rozkwita gospodarczo, mało tego Bułgarzy zdecydowali po ostatniej zmianie rządowej która też chyba no, nieprzypadkowo się odbyła, bo duża jej część tych skandali rządowych w Sofii była oparta o, o różne afery z Rosją w tle chodziło właśnie o rozdanie jaki to będzie kierunek, czy będzie kierunek proniemiecki, czy będzie prorosyjski i odkorkowano po tym jak Turkish Stream zadziałał w sensie, że, został, że jego budowa się rozpoczęła to dalsze przedłużenie przez tego rurociągu przez Bułgarię na północ, do Austrii do Baumgarten, stało się nagle możliwe, a było oprotestowane nawet na forum Unii Europejskiej która stwierdziła, że ten projekt jest niezgodny z dyrektywami i to zostało zatrzymane kilka lat temu, obecnie ten sam projekt został uruchomiony, mało tego ich premier to uroczyście ogłosił na granicę, że tu patrzcie nasi koledzy na południu w Turcji już zbudowali rurę no to my się do tego dołączamy i będziemy zarabiać Także mhm. tu na, na froncie południowym e, Putin zaliczył w, ostatnio wiele gazowych zwycięstw, więc być może jest tak. E, ja dokładnych tych szacunków nie znam, ale we wszystkich tych wypadkach chodzi o kilkadziesiąt miliardów e, metrów sześciennych mocy przesyłowej rocznie. Polska mhm. konsumuje około 14-15 tego rzędu miliardów metrów sześciennych, więc mówimy o wielokrotności polskiej konsumpcji gazu tych nowych rurociągów. Więc to są duże pieniądze, duże inwestycje, no i poważne zmiany, że tak powiem, w, w wolumenie transakcji. No. To, to rodzi poważne skutki finansowe. I kto będzie to sprzedawał na jakich warunkach. To o to chodzi. Nie chodzi o to, że gaz jest niedobry, albo Rosjanie są źli, tylko o to chodzi, że jedna firma dyktuje warunki cenowe, przesyłowe i wszystkie inne całemu kontynentowi, w szczególności Polsce, która jest od rosyjskiego gazu zależna, była przynajmniej do tej pory. A jeszcze w 90% całkiem niedawno, plus, ponad 90%. A państwa bałtyckie to uzależnienie mają jeszcze głębiej zaszyte. więc Oni nie mają wyjścia geograficznie nawet. Mają. Obecnie mają. No, obecnie mają i to pokazują chociażby umowy, które zostały ostatnio otwarte po wielkiej wojnie o tory do e, polskiego terminala, który wymyślił e, w świętej pamięci Lech Kaczyński. Wielka inwestycja. E, Może dobrze kojarzę. Tak, i to, tak. I to było to, to całkiem niedawno się wydarzyło w skali historycznej. I wszyscy w nie, wariatstwo co wy robicie tutaj? I niedługo potem, kilka miesięcy potem, żeby przywitać polskich gości, e, Litwini zdemontowali tory. Do, do, do portu, który umożliwiał zaopatrzenie z zewnątrz. Jeżeli by się coś tam zerwało na rurociągach, to można by z Gdańska na przykład transportować ropę statkami. To od razu zostało ucięte i morzejki zostały wymrożone na rynku, bo przez rok, dwa pracowały na minimalnej marży, a często na stratach. W związku z tym, że musiały, zostały zdane na jednego dostawcę, czyli rurociąg przyjaźnie na ruską ropę, która jest tania, ale czasami rurociąg się zatykał albo miał ograniczoną moc, prawda? No. Dla kogo tania, dlatego tania. My akurat mamy długoterminowy drogi kontrakt. I tu widać, że, że te, to, to poważne sprawy się stało. Potem był, mm -hmm. były akcje poprzedniego rządu, bo wcale PiS tego nie załatwił, tylko trzeba przyznać uczciwie, że za tym biegał, to się pojawiło w tych nagraniach na przyjaciół z te, w tej restauracji, że polski minister i ten szef ówczesny Orlenu wykonał bardzo pozytywną robotę, bo on ten konflikt na szczeblu rządowym w Litwie rozbrojał bardzo ładnie prowadząc akcję arbitrażową w sądzie, ucząc się z lifinami o odszkodowanie i odblokowanie tej, tej e, e, nitki kolejowej i jednocześnie zabiegając o to, żeby to się dogadać na forum unijnym. I to przyniosło skutki takie, że no, trwało to dwa lata czy trzy. Faktycznie Litwini się przyznali do porażki yy, i błędu, że to była zła decyzja. Wygra, yy, Orlen wygrał arbitraż o odszkodowanie i przy, w Unii także przyznali rację, że no faktycznie tutaj koledzy w, na Litwie się zachwali brzydko, niekonkurencyjnie wbrew kontraktowi i wbrew yy, regułom wolnego rynku, więc muszą zapłacić odszkodowanie i Litwini, co, co najważniejsze, to odszkodowanie zapłacą. Nie wiem, czy już zaczęli, ale święcie przyrzekli, że będą to robić i teraz są najlepszymi przyjaciółmi. Mało tego, ta linia kolejowa teraz jest już odbudowana. Ha, Ale jest najciekawsze, do czego dążę. Po tej serii porażek i tutaj bójce, która była najwyraźniej sponsorowana z zewnątrz przez kolegów z Moskwy. To, to widać gołym okiem nawet, że tę bójkę ktoś nakręcił. Rosja, Litwini nie mieli praktycznie tak naprawdę powodu, żadnego konkretnego powodu, żeby, żeby rozmontowywać te tory. No ale to zrobili. E, bo, bo rozgorzała bitwa o jakieś tam centy i dolary i tamtego i rozliczenia i ten. No to zrobili wam na, na złości benz, Ale... To wszystko zostało teraz doprowadzone do normalności i przyjaźni i jedność polityki energetycznej Polski i Litwy zaszła tak daleko, że Litwa obecnie dała na pierwszy kontrakt, na wyłączność, PGNiG, polskiemu monopoliście gazowemu, mhm. na pierwszy, ale on będzie przedłużony, to już wiadomo, pierwszy pięcioletni kontrakt na wyłączność operacyjną, użytkowanie, no oczywiście za odpłatą i tam będzie odpowiednia marża liczona, przesyłowa i tak dalej. Ich terminala gazoportu w Kłajpedzie, który został wymyślony tak samo jak zrobił, wymyślił gazoport Kaczyński, tak samo wymyślił mhm. poprzedni prezydent Litwy. I to, ten projekt został uruchomiony zakończony, działa, a teraz w ramach dwu, d, wielostronnej przyjaźni regionalnej Litwini doszli do wniosku, że oddadzą to największemu operatorowi gazowemu w regionie, bo Orlen takim jest i PGNiG także. W związku z tym oni przy większym mogą lepiej zarobić, a przede wszystkim, co jest istotne, oddadzając swoją infrastrukturę, budują e, zaufanie i e, bezpieczeństwo energetyczne wszystkich bo swoje, bo będą kupować gaz na gwarantowanych warunkach z Polski e, być może rosyjski, a być może regazyfikowany ze Stanów Zjednoczonych a być może od innych kontrahentów prawda, na przykład z Kataru nie ważne jaki, ale na korzystniejszych warunkach niż dotychczas, czyli wygrywają a to jest wystarczający powód jeżeli to jest taniej i pewniej i lepiej niż w przeszłości no to, to jak skoro żeśmy zbudowali to zrobiliśmy dobrą inwestycję i teraz ona będzie się spłacała w ten właśnie sposób, że będziemy na niej zarabiać ale nie, to nie my będziemy robić tylko Polacy będą tu rządzić piękny przykład ten pomysł na e, e, lokalne ugrupowanie gospodarcze na tym przykładzie idealnie wręcz działa logikę tu widać jak w soczewce że to, to jest pomyślane w no niezbyt wyrafinowany sposób, ale, ale funkcjonuje. I to jest wiarygodne, stabilne, rzetelne i, no i ekonomicznie uzasadnione. To z, tą, uh -huh. z tą wojną gazową i z tą, z tą suwerennością energetyczną to istotnie coś jest na rzeczy. I to daleko. Skoro jesteś. To, tak, da proszę, proszę. to daleko się posunęło, jeżeli Litwini, mimo tego, że są zaprzyjaźnieni, ale to jest odrębne państwo, element swojej infrastruktury krytycznej oddają Polakom w arendę. To, to, to jakaś poważna zmiana zaszła. No, ciekawe jaka. Ale, ale skoro jesteśmy już na flance wschodniej NATO, to chciałbym chwilkę porozmawiać na temat y, amerykańskich żołnierzy stacjonujących w tym momencie w Polsce. Ym, czyli tak, od pewnego czasu mamy brygadę rotacyjną, około 4000 żołnierzy, jeśli dobrze kojarzę. Mhm. Oni są ulokowani przy, po stronie zachodniej, czyli przy granicy y, niemiecko-czeskiej. Czyli powiedzmy, w razie czego odpukać, podejrzewam, może by zdążyli dojechać na Wisłę, na linię Wisły, czyli powiedzmy taką standardową barierę strategiczną, albo, albo na przykład już nie. Natomiast od pewnego czasu coraz więcej po stronie, Polski, po stronie polskiej słychać różnego rodzaju głosów, w których przejawiają się terminy Brama Smoleńska, geopolityczny termin, przejawia, przejawia się temat Kaliningradu i ogólnie nagle, nagle wygląda to w, ten, w taki sposób, jakbyśmy jakby Bosy, ale w Ostrogach, czyli Polska, nagle brała chciała się brać za szabelkę i walczyć z Rosją. Kaliningrad w tym momencie, czyli Królewiec, byłe miasto, y, miasto nad Bałtykiem, byłe miasto w Prusach Wschodnich, to jest tak naprawdę jedna wielka twierdza wojskowa, wypełniona jeszcze rakietami dalekiego zasięgu, która tak naprawdę jest fenomenalnym punktem strategicznym. W momencie, kilka lat temu były jakieś przepychanki słowne pomiędzy stroną rosyjską i polską. Strona rosyjska stwierdziła, że y, oni mogliby w w Warszawie stanąć w ciągu 24 godzin, na co nasza strona odpowiedziała, że no my w ciągu 24 godzin moglibyśmy stanąć w Kaliningradzie. Co podejrzewam, że biorąc pod uwagę kondycję naszych sił zbrojnych i tak byłoby, to, byłoby niemożliwe. Przede wszystkim po naszej stronie nie ma jako takiego bez pomocy Stanów Zjednoczonych, nie ma jako to bez koordynacji Stanów Zjednoczonych, nie ma jako takiego współdziałania, nie ma żadnych planów, plany są może defensywne, ale atakować Rosję, mocarstwo nuklearne to jest bez sensu. Plus istnieje jeszcze jeden podstawowy problem z polskimi siłami zbrojnymi. Większość baz wojska, wojskowych pamięta czasy właśnie Układu Warszawskiego. Więc tak naprawdę w sztabach generalnych w Moskwie, czy we w zachodnim okręgu wojskowym mogą tak naprawdę wydobyć la, mapy z późnych lat 80. i tak naprawdę niewiele się zmieniło pod względem infrastrukturalnym. To są często koszary i lotniska, które tak naprawdę rozbudowano częściowo może infrastrukturę, ale lokacja jest dokładnie tak sama, więc jesteśmy podani na tacy. I nowości z ostatnich tygodni są takie, że Białoruś, czyli Mińsk, Łukaszenko z Rosją zaczynają nawiązywać współpracę. Jest możliwość utworzenia wspólnego parlamentu, jest możliwość utworzenia nie chcę użyć słowa Unia, ale zacieśnienia relacji pomiędzy tymi dwoma krajami. I w tym momencie dla strony polskiej dotychczasowy czarny sen Kaliningrad tak naprawdę nie ma już znaczenia, ponieważ w razie zaciśnienia relacji pomiędzy Mińskiem a Rosją, a Moskwą, jeżeli by nad Bugiem stanęły rosyjskie czołgi, to nie ma przebacz, my nie jesteśmy w stanie się obronić. Dotychczas na ten moment po stronie białoruskiej, bo Białoruś jest podzielona na trzy okręgi wojskowe, no to białoruski zachodni okręg wojskowy z siedzibą w Brześciu nad Bugiem jest tym najsilniejszym, ale no, nikt tak naprawdę nie widzi powodów, dla których mielibyśmy na przykład mieć konflikt zbrojny z Białorusią. Z kolei ta Białoruś teraz była w naszej części tutaj strategicznej szachownicy tym elementem kluczowym, ponieważ jeżeli popatrzymy na mapę, to ze wschodniej Białorusi, z miasta Orsza, notabene z okolic Orszy wywodził się Sienkiewiczowski-Kmicic, do Moskwy, właściwie w linii prostej, mamy 500 kilometrów. Jeżeli Łukaszenko zrobiłby voltę, na zachód, zbyt mocną, jestem pewien, że Rosja w żaden sposób nie ścierpiałaby sił sojuszu, chociażby reprezentacyjnych jakichś, które byłyby 500 km od Moskwy, a rzut kamieniem od Smoleńska, od ziem uważanych za rdzennie rosyjskie, no i przede wszystkim od stolicy. Więc po naszej stronie, po naszej, po naszej flance wschodniej Unii, Unii Europejskiej i NATO, zaczyna się robić troszeczkę ciasno. No, zaczyna się robić ciasto, ale warto zwrócić uwagę, że zarówno Łukaszenka, jak i sam Putin w tym artykule w Komersancie, bo to miesiąc temu się pojawił ponad ten artykuł za, otwierający całą rozmowę z Białorusią, po serii nieudanej serii pertraktacji na temat cen gazu i ropy naftowej, których to ceny dla Mińska dramatycznie w tym roku wzrosły. Uh -huh. I to rozpoczęło, rozpętało całą dyskusję. No, pojednawczo redaktorzy z Comersanto dostali skąd, nie wiadomo skąd, jakiś plan strategicznego zacieśnienia sojuszu między Mińskiem a Moskwą, no i rozdzwoniły się telefony, o co chodzi, bo myśmy tu nic o tym nie słyszeli, no i sam Łukaszenka wydawał się tym zaskoczony, bo miał serię wystąpień medialnych, to odbyło się tuż przed wyborami notabene, więc miał istotne znaczenie w tych wyborach, więc o to był wielokrotnie pytany i wypowiadał się bardzo zasadniczo, trąta dracko, że nie oddamy ani guzika i nie ma mowy o żadnym zjednoczeniu, tu nie oddamy naszej suwerenności. No ale poważne rozmowy na tematy gospodarcze toczymy z Moskwą. W Soczi na przykład te rozmowy były w ubiegłym tygodniu przy bardzo przyjacielskim tonie, w wielu zespołach roboczych. 16 tematów podobno jest otwartych do załatwienia między Białorusią i Moskwą. No, tam przebąkuje się o Unii Walutowej, o jakichś specjalnych zasadach rozliczeń, o, o Unii Celnej, nawet o, o jakiejś koordynacji granic zewnętrznych. No wiadomo, o co chodzi w tym generalnym zamyśle. Putin... To mówimy, Przepraszam, to mówimy o tym większym zjeździe, w którym brał udział również Kazachstan, bodajże Azer Azerbejdżan albo Armenia, i Tadżykistan chyba, tak. I oczywiście strona rosyjska i białoruska. Tak, to się odbywa w większym formacie, bo tam Rosja jest przezwiązana w z tym, tą tym organizacją Wspólnoty Niepodległych Państw i jeszcze tą, tą Unią Eurazjatycką. To jest kilka różnych traktatów, które w ostatnich latach Rosja podpisała ze swoimi sąsiadami z byłego Związku Sowieckiego, którzy teraz są wolni nominalnie, ale nadal są udziałowcami na zasadach wolnego wyboru już, Nie, be, bez przymusu, jawnego przynajmniej, w polityce imperialnej Rosji, bo znajdują się w orbicie jej interesów i swoją politykę zagraniczną z nią ściśle koordynują. Czyli są członkami imperium rosyjskiego. Mhm. Oczywiście bez tych wszystkich obciążających, znanych nam z przeszłości naleciałości, to nie jest takie ordynarne, jak było wcześniej, że przyjeżdżał generał z KGB i roz wydawał rozkazy, to teraz inaczej wygląda, bo istotnie państwa członkowie tych trzech różnych poziomów tego sojuszu mają swoją suwerenność taką, że mają swój hymn narodowy, bank centralny i swoją prowadzą politykę zagraniczną i są praktycznie nieusuwalni, prawda, ci prezydenci, więc no, rządzą u siebie, tak, ale te najważniejsze decyzje zawsze koordynują z, z naczelnikiem w Moskwie na Kremlu, tak jak było to za czasów carskich, taki teraz model imperialny Rosji funkcjonuje. Tu to, to nie ma żadnych śmichów z tego, bo strategia obronna rosyjska zdumiewająco blisko przypomina strategię carską. Nie bez powodu, bo realia geopolityczne tej wielkiej przestrzeni, z uwzględnieniem szczególnie Syberii, nie, Azji Centralnej, o której tutaj mówimy, nie zmieniły się od stuleci. To jest właśnie realna geopolityka. O tym doktorat zrobił pan Jacek Bartosiak. No, on się na tym zna on to może w detalach wyjaśnić, dlaczego tak jest, dlaczego ta brama smoleńska jest taka istotna. W historii zawsze się przejawiała tutaj. I dlaczego, tak, zawsze, zawsze. I dlaczego królewiec jest taki ważny w stosunkach, w trójkącie nie, niemiecko-rosyjsko-polskim. To, to wiadomo z historii, no i także z geopolityki. Więc w detale nie, nie, nie jesteśmy w stanie wejść, bo z braku czasu. Ale mm. przypominam te wyznaczniki historyczne, bo one są nadal aktualne. I ich, ich nowa wersja w, w tych nowych realiach jest powtórzona w rosyjskiej strategii obecnie. Spojrzawszy na mapę od ich strony, jak się spojrzy oczami Rosjanina z Moskwy, na ich najważniejszą granicę zachodnią, tak? czyli on siedząc sobie w foteliku na Kremlu, patrzy no. na, tam, na linię Bugu, patrzy na Czechy, no tu Sudety są, to bezpiecznie, dobra, tutaj dalej na południu, a na południowym zachodzie, tu widzę, tu bałkański ko kocioł jak zwykle, no tu trzeba uważać, no ale przynajmniej są te, są te Karpaty, prawda, to, to jest przeszkoda, tu żadne inwazji nam nie zrobią, tu mamy Kaukas, tak, najgorętsze miejsce styku, tam, gdzie te wielkie armie chodziły razem z napolońską, prawda, wszystkie te wojny, druga wojna światowa, wojna napolońska, te, które nam naprawdę dokuczyły i które witalnie zagroziły naszemu przetrwaniu, no to, to wlewały się do nas przez te linie, tak, przez Bóg i przez tę bramę mhm. smoleńską. To jest ludzina znów... europejską. Tak, tu jest nasze żywotne zagrożenie, tego musimy pilnować, bo to jest najbliżej naszego centrum. Tego za wszelką cenę będziemy bronić, tu będziemy się kłócić, tu, tu nie oddamy ani żołnierza, ani guzika, bo to jest nasze. Tu od tego zależy nasza przyszłość, więc oni się na tym koncentrują. Patrzmy od naszej strony, co się stało. to podjechało do ich tej granicy, tak? robi mhm. tu przetasowania, a Polacy jako jak dawny niewolnik zaczyna się odzywać im, i, i dąży do niepodległości, tak? i tutaj zmienia rządy i wywala ruskich agentów i, i import ropy skrócił i te wszystkie art tym podobne rzeczy tam było takich dwóch muzyków z Odesy, którzy sprowadzali ropę do Polski przez 20 lat. Mhm. Ta, ta, tacy, prawda, byli genialni, no bo młodzi, 25-latkowie przyjechali z Odesty i podpisali kontrakt z, z, z, z polskim operatorem tam naftowym, czy, czy to, to jeszcze nie był Orlen, to była ta centrala produktów naftowych, tam i tam tego, ale Orlen te kontrakty przejął i je kontynuował. I to, Uzdolnieni muzycy. Tak, no i to było wiadomo, nawet Krofaśniewski wie coś więcej na ten temat, gdzie i ja, ile tam tych prowizji było płaconych. Między innymi w ukraińskim wątku. To, bo, bo te, te interesy nadal są tam na Ukrainie żywe. To a propos obecnych wyborów amerykańskich i, i kwestii impeachmentu, która się rozgrywa właśnie o te brzydkie, dziwne kontrakty rodziny Bidena na wschodniej Ukrainie naftowo-gazowe. I z tymi samymi ludźmi, których zna osobiście były prezydent Kwaśniewski. No to uh -huh. bo on ma umowę na obsługę PR z jednym tam z tamtejszych nababów ukraińskich, którzy w Europie rządzą. No. I to nie jest żadną tajemnicą. To w gazetach można informacje na ten temat znaleźć. Wyjaż wystarczy te fakty skojarzyć. Więc to nie jest tak, że ta historia nagle się urwała i te tego wszystkiego nie ma. To jest ciągłość pewna. Tak? Czyli jeżeli mówimy o ropie gazie, o strategicznym bezpieczeństwie energetycznym, to mówimy także z drugiej strony o innym bezpieczeństwie militarnym, bo jedno z drugim idzie w parze. Jedno drugie chroni, tak? No, no to już rozumiemy o co tu chodzi. Ten impeachment amerykańskiego prezydenta Trumpa z wątkiem ukraińskim to właśnie tego dotyczy. Rozgrywki wewnątrz amerykańskiej administracji z różnymi agentami tam w środku różnymi interesami prywatnymi które oni tam nakręcili i amerykańską racją stanu która każe to zreorganizować i zrobić nowe otwarcie w naszym regionie, Jest nowy porządek militarny, energetyczny i każdy inny w postaci tej wschodniej flanki na zawadzie temu stoją interesy Rosji, tak, i które są sto, ewidentnie w, w, w niezgodzie z tym planem, a rozgrywają się one gdzie? Na terytorium spornym, czyli na Białorusi, na Ukrainie. No i to nie jest przypadek, że z okazji 70-lecia na kiedy te rzeczy zostały powtórzone przez Trumpa, że tutaj decyzja o wschodniej flance zapadła i tu nasza wewnętrzna organizacja, natowska pozostaje niezmieniona. Ja obniżę składki na NATO, bo państwa europejskie mimo wcześniejszych zapewnień nie płacą tyle, ile się zobowiązały, tylko mają w przyszłości zacząć za rok, za dwa lata, doganiać te e, swoje zobowiązania. To w takim mm. razie Stany Zjednoczone, jako strona poszkodowana, ograniczają swoje wpłaty do NATO, ale to nie zmienia naszych działań, układu sojuszniczego, naszych planów, i też planów amerykańskich w regionie. Bo myśmy to tak postanowili i to realizujemy. A to, że to dla niektórych członków jest niewygodne, no to musimy się jakoś dogadać. No i w, w ramach pertraktacji myśmy sobie podyskutowali, tutaj karty zostały rzucone na stół twardą między innymi przez Erdoana z Turcji, mhm. który ma przecież wspólne interesy z... z z, Spodinem, w z Rosją gospodarcze i wojskowe, bo zakupił sporny system obrony przeciwrakietowej i przy tym został i tego kontraktu nie anulował. S-400 już pierwsza dostawa została zamontowana i funkcjonuje. I Erdoan jest z tego bardzo zadowolony i nie odstąpi od tego i kłóci się o to z e, m, m, Trumpem, ale doszli do jakiegoś porozumienia, żeby rozegrać swoją sytuację na, na, na korzyść na, na tym szczycie. Erdogan zbojkotował, zablokował uchwałę NATO o pomocy dla wschodniej flanki, czyli dla państw nadbałtyckich i Polski zwiększenie bezpieczeństwa naszego regionu. To są konkretne zapisy, że na wypadek, mhm. gdyby coś się tutaj stało, wiadomo z której strony, to cały sojusz w taki i w taki sposób zareaguje. Nie tylko Stany Zjednoczone gdzieś tam po drugiej stronie Atlantyku, ale wszyscy członkowie NATO w Europie. A tu powiedział przed tym oczywiście spotkaniem, że to w tym głosowaniu postawi weto Erdoan bo zasada sojusznicza NATO mówi, no wszyscy mówią jednym głosem, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tak się umawiamy i tak lojalnie działamy. To jest na poważnie. No, więc no jest problem, tak? ale ten problem znikł w ramach tych zakulisowych negocjacji Trump spacyfikował Erdoana, bo ma z nim tam do pogadania na temat tych ruskich interesów i tak dalej w Syrii doszli do porozumienia więc to, to jest, Erdoan zostaje w sojuszu natowskim na niezmienionych zasadach nie rozegrał tej karty tak jak chciał tylko ją zaznaczył, czyli zamarkował jej użycie wycofał się z tego, ale na wszelki wypadek depesza z Ankary dyplomatyczna brzmi tak, my ostatecznej zgody jeszcze nie daliśmy czyli, hmm. że jeszcze są tam pewne detale, szczegóły które, które są niedograne na szczycie, no dosyć niegrzecznym i powiedziałbym no takim krzykliwym, tak? ale hmm. ten szczyt nie oznacza końca NATO bo ono nadal funkcjonuje. Są nierozstrzygnięte sprawy. Są sprawy między nimi te, te współpracy rosyjsko-tureckiej, którą wypunktowuje, podkreśla z, z namiętnością maniaka Macron. Bo mówi, o jak to jest możliwe, to członek NATO kupuje od Rosji broń najwyższej technologii i na to można sobie pozwolić? To teraz, no to przecież nasz status specjalnego członka nato poza strukturami dowódczymi, dowodzi, że ta decyzja de Gaulle sprzed 50 lat była mm. słuszna i tą drogą powinna Europa pójść. A, czyli tu, tu znowu kwestia tej irredenty, tego mm. niezgody. Że, a, tutaj nasza odrębność, tu będziemy robić europejską politykę bez Amerykanów. Ale skończyło się na niczym, bo Trump mówi, no słuchajcie, ale Europa potrzebuje naszej obrony, między innymi rakietowej, strategicznej, bo wy sami nie jesteście w stanie poradzić z nikim. I taka jest prawda. Dopóki Europa nie będzie miała swoich rakiet międzykontynentalnych, atomowych, to jest bezsilna, bo każde mocarstwo, Chiny, Indie, każde z osobna, Chiny, Indie. Mm -hmm. Nie mówię o Korei Północnej, bo to jest przypadek teatralny, ale Chiny i Indie są poważnymi konkurentami i mogą, no, na razie nie, nie przejawiają takich zapędów, ale mogą Europie zagrozić bardzo wiarygodnie, skutecznie i natychmiast. Mm -hmm. Jak się rozmowy nie... Posiadają pos sprzęt, posiadają do tego środki. I wiarygodnie to wystarczy jedna nieudana runda negocjacji handlowych. Mm -hmm. no, no ale słuchajcie, my nie chcemy żadnej konfrontacji, no ale... Rozumiecie, że nasze rakiety no, nie są, czemu, w tak, nie do są w gotowości, a to nawet nie muszą tego mówić, bo tylko przecież odpowiednio ustawiają swoje umowy strategiczne, że zakaz broni strategicznej na przykład tej rakietowej Start, no nie obejmuje Europy. A te wszystkie sprawy teraz zostały położone na stole przez nikogo innego, tylko głównego y, atakującego po przeciwnej stronie, czyli Putina, bo on mówi tak, Ameryka rozbroiła, wyszła z tego układu broni rakietowej, atomowej, średniego, krótkiego zasięgu, czyli tych rakiet, które nas interesują w Europie. Nie! To nie są rakiety, które dolecą do, do, na pole golfowe Trumpa. Mhm. To, to, to, to, to jest kilka tysięcy bodajże 2 trzy tysiące kilometrów to przez Atlantyk nie przeleci a tym bardziej przez Pacyfik to nie ma problemu, na, na, Trump się tym nie przejmuje to jest broń quasi taktyczna na europejski teatr wojny i używana być może przez um, wojska rosyjskie które ją mają w Kaliningradzie z Kaliningradu do Berlina Pyk! i sprawa pozamiatana oczyszczone przed pole, wjeżdżamy czołgami taką broń Rosja rozwija była ona za kilkadziesiąt lat temu zawieszona na zasadzie tego traktatu światowego, a ten traktat światowy został przez Amerykanów zerwany, bo chcą mieć wolne pole z rozgrywce z Chinami właśnie na Morzu Południowochińskim, gdzie jest potrzebna broń taktyczna. Nie trzeba mhm. będzie być może, żeby ich przekonać do, do tego, wysadzić bombę, jak wjadą do Tajwanu, to na przykład wysadzić bombę w Szanghaju. Z, z jednego z, ich łodzi, z jednej z łodzi podwodnych, tak? no, o to chodzi, ale układ jest światowy, został rozwiązany przez Amerykanów no i teraz jest pole niczyje czyli ta broń może się pojawić w Europie i mm. Putin mówi słuchajcie, dogadajmy się do opcji zerowej ja nadal przestrzegam tego traktatu, mimo że został zerwany w Europie, go przestrzegam mam zamiar go dalej przestrzegać, druga sprawa wygasa kontrakt, e, umowa międzynarodowa na ograniczenie strategicznej broni nuklearnej START-2 to jest ten ostatni bezpiecznik na temat broni już strategicznej czyli że Moskwa mhm. ma ileś głowic atomowych które mogą dolecieć do Waszyngtonu i vice versa dotyczy wszystkich wielkich ten układ wygasa i Stany Zjednoczone zamarkowały, że w tej gorącej dyskusji być może go przedłużą a być może nie i zacznie się nowy wyścig zbrojeń atomowych Pole do, do negocjacji otwarte. Tym bardziej, że, tym bardziej, że modne, popularne i skuteczne, co najgorsze, po stronie chińskiej, jak i zarówno rosyjskiej są teraz rakiety z napędem hipersonicznym. Trwają również prace nad y, rakietami z napędem atomowym, czyli z miniaturyzowanym... Y, reaktorem atomowym. I dla przykładu strona brytyjska, która za dwa lata ma wypuścić na wody swój kolejny lotniskowiec, całą, proszę, grupę lotniskowca, czyli lotniskowiec HMS Elizabeth i towarzyszące mu statki. W tym momencie oficjalnie admiralicja już przyznaje, że HMS Elizabeth nie będzie w stanie w żaden sposób obronić się przed uderzeniem rakiety hipersonicznej. Po prostu nie mają takich środków. Jest to krok już do przodu technologiczny. To jest moment, w którym Stany Zjednoczone pod względem technologicznym o dziwo zostają w tyle no i to nie jest przypadek bo Chińczycy i Rosjanie przez ostatnie 20 lat bardzo usilnie nad tym pracowali w swoim planie asymetrycznej rywalizacji uh -huh. skupili się na tych dziedzinach i na tych punktach które mogą dać im przewagę to właśnie są między innymi to jest technika rakietowa nadźwiękowa, wielonadźwiękowa czyli 5-10 machów i więcej i to robią na początkowym etapie Chińczycy robili wspólnie z Rosjanami a obecnie robią to samodzielnie już ścigając się z Rosjanami bo mają własne rozwiązania więc chodzi wiadomo o co jak zawsze chodzi o to samo jak będzie wyglądała rywalizacja i nowy porządek no i jak ten nowy porządek, szczególnie na tej najbardziej istotnej, newralgicznej granicy zachodniej Rosji będzie wyglądał, tak będzie wyglądało ustawienie Rosji w mm, sojuszu z Chinami, które się już zarysowało. Chińczycy potrzebują Rosji jako zaplecza kontynentalnego, mają z nimi wiele nowych układów gospodarczych, finansowych i tym podobnych, ale wcale nie znaczy, że te układy są ostateczne i nie można do nich jeszcze czegoś dołożyć, czyli coś tam zmienić. I na tym właśnie polega długofalowy i na wyższym poziomie prowadzony plan Trumpa rozerwania solidarności kontynentalnej między Rosją a Chinami. Bo te zabiegi, które się odbywają tutaj, te próby sił i te, te, te postury grombrowiczowska wojna na miny na wschodniej flance to ona niestety w, w pewnym istotnym zakresie to jest teatr strachu z obu stron Amerykanie prężą muskuły własne, nie nasze przeciwko Rosji, Rosja pręży muskuły własne nie nasze, ani nie chińskie a my prężymy muskuły amerykańskie rozdanie, jak mówi Michalkiewicz i to jest nasz podstawowy błąd bo nigdy tak nie było w historii, żeby cudze skuły komuś pomogły na długo więc pytanie jest co zrobi w tej ustawce Donald Trump z Putinem bo to z nim się tutaj mimo, że go nie było Putina w, te, w, w Londynie ale był obecny duchem no i w tym samym momencie przed tym spotkaniem natowskim i zaraz po nim, czy bezpośrednio przed nim zaraz po nim ci przywódcy liderzy tam polityczni się z nim teraz spotykają i rozmawia z, z, z prezydentem Białorusi Łukaszenką i rozmawia z Żeleńskim w serii gwałtownych spotkań bo Putin zamierza te reorganizacje na, na, na naszym terenie przeprowadzić w ten sposób że przeniesie swoją granicę zachodnią dalej na zachód, powiększy bufor bezpieczeństwa, i odetnie wschodnią część Ukrainy już na stałe dla siebie. No to nadal jest terytorium sporne. Donieck i Ługańsk są no, niby tam wolne, zbuntowane, One ale publici, tak. zależne od Rosji, a on chciałby to tak zrobić, że już były wolne i niezależne od, być może współpracujące z Ukrainą, ale już organicznie przyspawane do Rosji. Tak, żeby ta jego zachodnia granica się skróciła i była głębsza, odporniejsza na wyzwania przyszłości. To nie znaczy, że koniecznie czołgi rosyjskie będą stacjonowały w Brześciu, no bo w to by było już to by było za dużo szczęścia i chyba tego nawet w planie maksimum Putin nie planuje, ale chciałby mieć opcję szybkiego wjazdu. Ja, tak, jak, jak się tak umówi, bo tego prezydent Białorusi Łukaszenka, który naprawdę wykazuje się sporą dozą samodzielności w tej w, w wojnie z większym swoim kolegą Putinem, to trzeba mu przyznać, że to niby taki prymityw, ale tu rozgrywa te sprawy dosyć zasadniczo, że pilnuje interesy swojego na, narodowego. To nie mhm. jest tak, że to jest lokaj rosyjski tam w, jak, namiestnik panujący w Mińsku. To absolutna jest nieprawda, bo wykazuje ogromną dozę samodzielności i on sobie ceni tę białoruską niepodległość, bardzo ją chwali i nie na darmo ma ten hymn i flagę narodową. Mhm. Więc on, to nie jest tak, że on zaprosi Rosjan i wpuści ich tam wszystkich od razu. Nie. Ale jeżeli będzie korzystna cena za ropę i gaz, no to i Unia Walutowa. No, może pozwolić. Unia Walutowa na przykład, tak, że w, w, będą granice, będą wspólnie rozliczane, czyli będzie wspólna polityka celna, tak, to później no, będzie miało lepszą kontrolę finansową, gospodarczą i będzie, będą lepsze warunki zaopatrzenia w, w najważniejsze surowce, których yy, Białoruś nie ma. No to wtedy być może ceną za to będzie opcja czyli no, to będzie załącznik do umowy o, o wzajemnej współpracy obronnej, tak? No, do, do, KGB ma umowy, czyli komitet Komitet i Bezpieczności, jak mówią Rosjanie, mm -hmm. to KGB ma do dzisiaj umowę o współpracy braterskiej z, z, z bezpieką Białorusi i tam operują na jej terenie. Więc tutaj można też w, w, w bardziej ordynarny sposób to zrobić, czyli dać, podpisać opcję na wjazd czołgu, na wypadek wojny, to my was puścimy, tak? Na przykład. No, przecież nie, Białoruś nie może wykluczyć, że zostanie napadnięta przez NATO. Absolutnie nie, absolutnie nie, nie, nie. Prawda? E, wróćmy na, chciałbym wrócić na chwilę Ale jeszcze to... do tych d2% e, procent składki na NATO, wokół którego cały cały konflikt jest pomiędzy krajami członkowskimi. E, na to jako pakt powstało w roku 1949. To, był, to, był już, to, był, to było po II wojnie światowej, Europa była w ruinach, Europa Zachodnia powoli zaczynała być odbudowywana przez plan Marszala. Ideami, które przyświecały powstaniu NATO, no oczywiście tą główną, o której mówiono się, mówiło, mówiło się najwięcej, było y, wsparcie demokracji zachodnich, nowo utworzonych, nowo przywróconych przeciwko y, rządom komunistycznym, przeciwko Związkowi Radzieckiemu, y, potencjalnej inwazji. Y, być może jest to... Jest to bardzo prawdopodobne, że te amerykańskie eksplozje, te bomby zrzucone na Hiroshima i Nagasaki były tym momentem, były tym właśnie argumentem, tym jokerem w talii, który spowodował, że y, radzieckie czołgi y, lada moment nie, przy, nie, przekroczyły, nie przekroczyły Renu i nie pojechały aż do Lizbony, bo... No to, by, to by się wpisywało w widzę yy, rewolucji, która, która była przez komunistów yy, cały czas podlewana, dbana, chcia, chciano po prostu, żeby rozkwitła. I teraz tak, w momencie, kiedy kraje europejskie dochodzą już do siebie po traumie wojennej... Yy, w ramach tych składek, w ramach tych składek do NATO były one w stanie m.in. kupować sprzęt wojskowy amerykański. I tu chciałbym się odnieść do słów prezydenta Stanów Zjednoczonych, Dwighta Eisenhowera, notabene weterana II wojny światowej, generała i notabene pierwszego dowódcy NATO, który w swojej mowie końcowej, na zakończenie swojej kadencji w roku 61, e, powiedział, że głównym zagrożeniem dla demokracji amerykańskiej jest, i tutaj uwaga, uwaga, kompleks militarno-przemysłowy amerykański. No te słowa stały się e, wodą na młyn oczywiście komunistycznej propagandy. E, Dzięki czemu dziękuję, wypominano te słowa cały czas Stanom Zjednoczonym do końca trwania zimnej wojny. Wspominano o amerykańskim przemyśle militarno-przemysłowym, który, który zawładnął Ameryką, który toczy wojny i tak dalej i tak dalej. Natomiast czy możemy rzeczywiście powiedzieć, że jest to prawda? No możemy o tym powiedzieć, że jest to absolutna prawda, niestety, i to w coraz większym zakresie. Mało tego, Eisenhower, dosyć doświadczonym generałem, przypadkowym na swoim stanowisku, był między innymi zarządcą organizatorem obozów jenieckich w Niemczech. Po maju 1945 roku, przez dwa krytyczne lata, w tych obozach jenieckich zginęło więcej Niemców na różne choroby, na dezenterię, z głodu na inne choroby zakaźne więcej Niemców niż ich zginęło na froncie to coś nam mówi o kwalifikacjach Dwighta Eisenhowera te kwalifikacje są no, niepośrednie, Amerykanie ani w ogóle z, z innych powodów w Europie bliżej nie nieznane bo to jest sprawa wstydliwie zamilczana a te liczby są porażające. Same w sobie. Może po prostu nie lubił Niemców. Tak troszeczkę pod włos tutaj biorę. No, owszem, to jest fakt. Tu nie trzeba nawet zgadywać. Bardzo nie hmm. lubił. Zasadniczo nie lubił. <grym> Ale to, to na marginesie nieprzypadkowych ludzi w nieprzypadkowych miejscach. Więc to, co on mówił na koniec swojej kariery, nie było e, przypadkowe, no chciał jakby to zarobić na rozgrzeszenie <głos> po swoich wyczynach, no bo no, wywijał mocno, a widział wiele zagrożeń stojących przed jego następcami, więc prawdopodobnie chcąc zapewnić sobie e, święty spokój sumienia, e, coś takiego e, obrazoburczego powiedział, co jest, no, Niewątpliwie faktem, no. potwierdzenie wielu przypuszczeń brzydkich. A ostatnie wydarzenia tylko to potwierdzają, no, że, no, że ta twarda pięść wojskowa no, to ktoś za nią stoi i ten ktoś nie ma żadnych skrupułów z użyciem brutalnej siły. No, no, przykład: no, broń masowego rażenia Sadama Husajna. No, całkiem niedawno było ich zginęło tam, podczas tej wojny ponad milion mhm. cywili no, zginęli no bo no, ktoś ich zbombardował, no mhm. no bo miał podobną broń masowego, rażenia. i o tym mówił wywiad amerykański, to przy to bardzo, bardzo potwierdzał yy, potwierdzała Wielka Brytania również, no i potem się okazało, że tej broni nie ma, no że była to bójda po raz 78 ktoś wysmarzył kłamstwo machalne ordynarne, no a wszyscy go przyjęli obojętnie, no skoro tak mówią, no to tak samo jak Greta Thunberg, już teraz doszło do tego, że 17-latka się wypowiada na temat y, zjawisk y, planetarnych, na temat kosmologii, na temat klimatu, na temat tego i owego. no 17 lat ma panna z oznakami y, dosyć, no może nie głębokiego, ale widocznie widocznych początków autyzmu, mhm. więc tutaj percepcyjnie to na, no nie należy do, powiem, do geniuszy. Ale abstrahując od tego, ja, ja nie, nie, nie, nie znam w historii geniusza, który byłby w stanie się autorytatywnie wypowiadać na temat tak skomplikowanych dziedzin jak klimat w wieku 17 lat. Ponadto, gdzie my ludzkość tak naprawdę nie znamy wszystkich aspektów tego. Jest nam bardzo ciężko zrozumieć, w jaki sposób działają wiatry, w jaki sposób działają prądy morskie, ba, wielkim odkryciem, wielkim szokiem dla naukowców było odkrycie jakiegoś ciepłego prądu, prawdopodobnie z głębi Ziemi, który w tym momencie przepływa nad, pod Arktyką i topi gwałtownie ten lód tam są gejzery po prostu, gorące źródła, zasilane magmą pod spodu, no i tak w piecyku, no. Gorąca magma o temperaturze 2 i 3 tysięcy stopni to podgrzewa i woda bulgocze i w postaci pary wodnej wytryskuje z tych, tych kawern wyż, wyż, do wyższych warstw. Mhm. No i razem z błotem to tworzą się strumienie właśnie pod tym ciśnieniem z kotła parowego na dole, które wędrują na w górę, no i następuje wymiana cieplna znana silnika parowego no. I tam... podstawy, podstawy To geologowie to znają a te zjawiska na Antarktydzie gorące są udokumentowane to nie jest nową żadne że kajzery na Antarktydzie istnieją, bo wiadomo, że istnieją podobnie jak istnieją na Islandii tak mniej więcej, no to szerokość geograficzna podobna, tylko że jedna jest na północy, a drugie na południu, tak? Mhm. Więc coś tam jest, jak ta Ziemia się kręci, no to, no to zagęszczenie tych gorących źródeł tych wulkanicznych, to tak jakby w tej wirówce ziemskiej no, jest pewna predylekcja to, no, w pobliżu biegunów, tam, tam jest w ogóle zimno, prawda? Słońce nie dociera, no ale są takie dziury się pojawiają w pokrywie ziemskiej. no i... I, i są gejzery i są jakieś wulkany mhm. i inne rzeczy więc to z, ten, z tą wymianą gorąca to no to jeszcze wiele rzeczy pozostaje do odkrycia już nie mówię nawet o naj, jednym z największych kontynentów czyli Antarktydzie która nie do końca jest y, udokumentowana to, to ciekawa informacja, że tak powiem, z doskoku, no, że nie ma aktualnych map, chociaż istnieją starożytne mapy dokładniejsze od współczesnych. To taki mały kamyczek do, do, mm. do dalszych poszukiwań, bo istotnie te, te mapy są, istnieją historycznie, że tak powiem, w archiwach, więc no, trudno zaprzeć, swoim... że, że i, i niektórzy mają wiedzę, o której my jeszcze nie wiemy, że, i, że że wiedzą <śmiech> pewne Aha. rzeczy więc być może się okaże niedługo że no, no tego też nie wiedzieliśmy i tamtego nie wiedzieliśmy ale do czego zmierzam że z tą, z tą paną, paną gretą Thun Thunberg no że ludziom można wkręcić dowolne głupstwo byle to odpowiednio opakować nie jestem pierwszym który to odtwarza tę złotą myśl bo mówił tak Goebbels i jego poprzednicy Lenin hmm. na przykład używał takich zwrotów. No nie przejmujcie się tym. To musi być, to może być głupie. Byle to powtarzać, powtarzać, wtłaczać, wpajać i wszyscy ideologowie neomarksizmu tę taktykę replikują w kolejnych pokoleniach. Tak do znudzenia będą bębnili aż nie uwierzą. A ludzie teraz okazuje się wierzą w różne bzdury. No. Więc a propos 17-letniej profesorki od klimatu, która ma rozwiązanie na wszystko. No, I te fundusze już obradują. Teraz my to sobie rozmawiamy, gadu, gadu, a.. W, w, w Madrycie też oblężonym strajkami mniejszości, że tak powiem, etnicznych i toczą się obrady klimatyczne, oficjalne i tam debatują urzędnicy między innymi Unii Europejskiej zatwierdzającej w pierwszym tygodniu urzędowanie nowej sekretarzyny Generalnej Komisji Europejskiej byłej ministra obrony van der Leyen pakiet klimatyczny 100 miliardów co najmniej na początek jest euro do rozdania na projekty ekologiczne rozruszanie tych wszystkich zielonych inicjatyw a Greta Thunberg w, w tym swoim wystąpieniu tam w madryckim bo dojechała tam w końcu z opóźnieniem bo się jej katamaran spóźnił więc, mhm. więc musiała do... No ale, do, ale do, dotarła czystym przypadkiem, tak, potem i... media jeszcze relacjonowały że potem już wyjechała stamtąd oczywiście samochodem elektrycznym, który czystym przypadkiem został wypożyczony przez kogoś specjalnie dla niej no będzie siła, wiadomo tutaj ważna sprawa ratowanie planety, że tu tak. ona chce kolejnych miliardów, bo musimy ratować, bo już czasu nie ma w ogóle, zaraz się świat zawali i ludzie okazuje się poważnie to traktują bo ona może nie jest poważna mhm. ale te miliardy, o które teraz się kłócono poważni już finansiści tam się o to spierali między innymi nasi przedstawiciele z Ministerstwa mhm. Finansów chodzi o metodę bo Polska nie jest przeciwna temu ociepleniu nie, nie, my mamy już przecież powołanego ministra do spraw klimatu nie ma ministra od energetyki Chórzewskiego notabene ale jest za to minister od klimatu w tym nowym rządzie Morawieckiego i on tym mhm. wszystkim będzie zawiadował. Czyli czym będzie? No będzie rozdawał te granty na zielone projekty klimatyczne. Więc tutaj to już jest postanowione, że on jest od czego? Od rozdawania tych miliardów i my się z tym zgadzamy. Tylko metoda handlu tymi pozwoleniami musimy to jeszcze tutaj, polski rząd tutaj bardzo poważnie podkreśla naszą rozbieżność, bo my się z tym mechanizmem nie zgadzamy. A dlaczego z tym mechanizmem się nie zgadzamy? Bo większość tych lukratywnych pieniędzy będą zbijali po Średnicy, czyli ci spekulanci na giełdzie tych pozwoleń, no, oczywiście. a my za to zapłacili, bo musimy je kupować jako klient netto, bo potrzebujemy go do spalania węgla w naszych elektrowniach, węgla, który jest nasz, mamy go pod stopami. No ale. Węgla, którego jest cała masa u nas. To są największe złoża w Europie przecież. No ale. No, mo, może Niemcy mieli większe, ale już, ale już przez te tysiąc lat wydobyli. Ale właśnie dlatego musimy go obłożyć nieprzekraczalnymi, horrendalnymi podatkami od dwutlenku węgla. Mhm. Właśnie z tego ale... powodu. Ale ja tylko nawiążę jeszcze do Grety. Niech mi pan powie, może się mylę, może nie. Mówimy o siedemnastolatce, czyli osobie niepełnoletniej. Prawnie. Mówimy o dziecku, które... To nie jest nasz wymysł, tak? To jest stwierdzone przez kilkanaście różnych źródeł i nie mówimy o altmediach, które ma pewne elementy autysty, autyzmu, tak? Autystyczne. Yy, mówimy o... Mówimy o siedemnastolatce, nie do końca pełnosprawnej umysłowo, która porusza się po całym świecie, jest gwiazdą klimatyczną. Czy takie dziecko nie powinno przede wszystkim być w szkole, uczyć się, a w, ta, w aktualnej sytuacji, czy ten szwedzki urząd nie powinien przypadkiem próbować odebrać jej rodzicom za karygodne zaniedbanie? No właśnie nie, bo urząd z tej okazji wydał oświadczenie minister edukacji szwedzki Bardzo kategorycznie zaprzecił medialnym plotkom, jakoby yy, yy, Greta Tumbek zaniedbywała swoje obowiązki szkolne. Przeciwnie, ona kontynuuje indywidualny tok studiów, dzięki temu, że została zaopatrzona w granty Fundacji Pomocowej dla Klimatu. Ma swojego korepetytora, swoich nauczycieli, także jej tok nauczania jest eksternistyczny, ale jak najbardziej w terminowych ramach się mieszczący, w wymiarze zatwierdzonym przez ministerstwo, które to wszystko nadzoruje więc e, plotki o tym jakoby Greta Thunberg się wyłama z obowiązku szkolnego są po prostu wyssane z palca, bo ministerstwo ją pilnuje i nadzoruje a to jak ministerstwo ją pilnuje, nadzoruje tam na środku Pacyfiku czy Atlantyku, jak go tym katamaranem ja nie mam nic do zarzucenia w takiej sytuacji. <grym> Widać, że... Ja absolutnie wierzę. Wszystko zostało dopilnowane, nie ma żadnego powodu, dla którego młoda aktywistka nie miała być nadal Madonną globalnego ocieplenia. No bo ona jest tą Madonną, została nią wyznaczoną, taką no, nieletnią, taką niedopieczoną, taką no, na nowe czasy Madonną, no ale takie jest to globalne ocieplenie ocieplenie nowożytne, bo ono przemawia zgodnie z założeniami a to niedawno opisałem dosyć zjadliwie w jednej z analiz jako no, w kościele, dosadnie no, w kościele globalnego ocieplenia są tacy święci na jaki kościół zasługuje z młodego pokolenia milenialsów takiego świątka wybrano trochę no, nie no, niezbyt obytego takiego no, byśmy nie podejrzewali o jakieś wyczyny e, noblowskie, prawda? Ale właśnie specjalnie takiego wybrano żeby miliony miliardy lemmingów e, już nastrojonych lewicowo notabene, bo młode pokolenie milenialsów na zachodzie jest wybitnie prosocjalistyczne potwierdzam żeby o, i roszczeniowo, żeby one to, to pokolenie trochę przygłupie w tych gaciach dymdających między kolanami łażące jak flejtuchy po ulicach to optycznie wygląda strasznie i oni się podobnie zachowują i podobną mają higienę intelektualną tak się, oni myślą niechlujnie, po prostu nie myślą. Za mhm. nich myśli iPhone, myśli Twitter i, i myśli Facebook. E, Facebook przez ukreskowane. To są nowi bogowie. No i tacy bogowie na nowe czasy, więc i tutaj jest, też święci nowej epoki są w nowym formacie, takim trochę dziadowskim. Mhm. Właśnie jak Greta Thunberg, niechlujna, taka no, trochę... No, starsze pokolenie no, nie widzi powodu nawet żeby nad tym się pochylać tak, i to poważnie traktować ale to ich optyka jest niewłaściwa nie dlatego, że adresatem tych, tych przemówień, tych działań są wcale nie oni, stare zgredy i wapniaki, tylko młode Młodzież. pokolenie bo to oni zakażą swoim starym wapniakom używania śmierdzących samochodów co już widać po reklamach chociażby tylko jedna rzecz mnie strasznie martwi, ponieważ Greta Thunberg została obwieszczona świętą nurtu ekologicznego o zakresie, o zakresie globalnym, tak? Każda religia, formalna czy nieformalna, ma swoich świętych. Czy mówimy o religii katolickiej, czy mówimy o nurcie komunistycznym, czy mówimy o teraz nurcie dbania o przyrodę. Problem jest w tym, że tych wszystkich świętych łączy jedna rzecz. Oni są święci postmortem. Więc ja mam tylko nadzieję, że tej dziewczynki w żaden sposób tego, tyku, tego typu los w najbliższej przyszłości nie spotka, tak zwyczajnie, po ludzku. Nic złego się nie stanie, dlatego że to jest pierwsza święta ekumeniczna. Bo ją popierają zarówno jogini, hunwejbini jak i nawet papież Franciszek ją popiera. Więc ona popiera. jest. Ona jest międzyreligijna. Ona jest, no to ona jest pierwszą przedstawicielką nowego nurtu świętych ekumenicznych, po prostu. Być może, takie ja mam przypuszczenie, że po to już ją, ją lansują, że była właśnie pierwszym egzemplarzem tego nowego gatunku, bo ludziom się w głowach nie mieści, że ten ekumenizm w końcu całkiem niedługo na świecie będzie rządził. A takie jest moje robocze przypuszczenie, bo to parę planów na ten temat przeczytałem i Powiem szczerze, przerażają mnie, ale są dalece zaawansowane, a po wyborze Franciszka to już, to już nie mam żadnych wątpliwości, że są na ostatnim etapie realizacji. Tutaj ja tylko może powiem naszym słuchaczom. Weszliśmy na, na Gretę Thunberg troszeczkę bez powodu, troszeczkę nie, nie bez powodu, ponieważ tydzień temu, zanim zaczę, zaczęliśmy nagrywać podcast, jakoś nasza rozmowa po prostu zboczyła na jej temat i jest to w pewien sposób kontynuacja naszej takiej przedwstępnej dyskusji z zeszłego tygodnia. Natomiast wróćmy jeszcze do NATO. Ostatnie pytanie. Dobrze? Słuchamy. Spróbujmy. E za czasów dawnych, czyli za czasów zimnej wojny, był Związek Radziecki jako ten przeciwnik. Przeciwnika zabrakło. Przez następne 30 lat, podczas trwania Pax Americana, tak naprawdę rola NATO była zmniejszona do funkcji takiego strażnika, po prostu strażnika globalnego, przez pewien czas nic się nie działo, Potem, nastąpił, y, potem nastąpiły zamachy terrorystyczne i po raz pierwszy inwokowano ten artykuł 5 Układu y, Północnoatlantyckiego, czyli kiedy jeden członek jest zaatakowany, pozostali członkowie mogą, czy mają obowiązek, przyjść mu y, na pomoc. Wyjątkiem w tej sytuacji są y, przewroty wojskowe, przewroty militarne i rewolucje wewnętrzne. Dlatego na przykład NATO nie mogło zaangażować się w to, co ostat... kilka lat temu działo się w Turcji. W każdym razie, przez kilka następnych lat, czy właściwie dekadę z małym okładem, przeciwnikiem dla NATO byli y, sw swoi, swoiści muçahedini, czyli talibowie w Afganistanie, później y, państwo islamskie, tak zwane państwo islamskie w Syrii y, i, i, i Iraku. I w tym momencie NATO stoi na rozdrożu, ponieważ wszyscy przeciwnicy zostali pokonani. Turcja ma swoje interesy w Syrii i ostatnio nawet powiedziała, że jeżeli rząd libijski wezwie ją na pomoc, to Turcja z chęcią pomoże, a w Libii, przypominamy, mamy bardzo gwałtowną wojnę domową. Stany Zjednoczone pokazują kierunek pacyficzny, czyli to, co mówiłem na samym początku, czyli Chiny. Polska bardzo by chciała wzmocnienia flanki wschodniej. Francja i Niemcy dążą, chcą dążyć do tego, do tej y, europejskiej armii. Więc pytanie moje, w którą stronę, jak widzimy, i pan i ja, jak widzimy przyszłość NATO w ciągu najbliższych kilku lat? No to już zostało rozstrzygnięte. I to z okazji okrągłej rocznicy 70. W przedbiegach, bo to były tam różne sygnały wysyłane, w przygotowaniu do tej imprezy ale także oficjalnie na tej imprezie to postanowiono oczywiście to nie każdy jest w stanie objąć intelektualnie od razu wszystkie oznaki bo to mm -hmm. się przecież nie po to owija w dyplomatyczną wełną wszystkie istotne przekazy, żeby ją głupcy od razu rozwikłali <ścoughs> to, to jest tylko dla wtajemniczonych nie bez powodu tak jest, ale nie wymaga nadludzkiego intelektu, aby po logicznych przesłankach, domysłach i złożeniu tych brakujących detali dojść do tego obrazu końcowego, którego się nie da ukryć w dużej układance światowej, bo jest ten obrazek zbyt wielki, po prostu. No, no i to, to już jest wiadome. Ja już mam gotową na ten temat konkretne opracowanie takie techniczno-publicystyczne wyjaśniające mhm. na podstawie tych dowodów poszlakowych i też oficjalnych tych dokumentów, które się ostatnio pojawiły, w którą stronę to idzie, a na bieżąco teraz po tym szczycie natowskim z wczorajszego dnia dosłownie na gorąco taki przyczynek uderzający wręcz Washington Post czyli mhm najpoważniejsza gazeta oficjalna w Stanach co prawda własność Jeffa Bezosa z Amazona i tutaj są pewne teraz problemy z tym, z tym jego kontraktem, który miał wygrać, a go nie dostał na obsługę Pentagonu ale to jest wątek poboczny, istota yy, głęboka tego artykułu o którym mówię z Washington Post jest porażająca mianowicie Amerykanie po wielu latach kilkudziesięciu latach obecności w Afganistanie odkryli piorunujące wiadomości i opublikowali teraz Washington Post, te, te przecieki dokumentów tajnych, które mówią o tym, że wojna z talibami w Afganistanie to było jedno wielkie przedstawienie. Nie, niemożliwe. No to wiadomość w ostatniej <śmiech> chwili jest Washington Post, nie z jakiegoś wydawnictwa podziemnego, tylko od samego drzewa Bezosa, który wozi wszystkie paczki. Więc no, Boże Narodzeniowe z Amazona, no. To, to jest wiadomość ze szczytu szczytów, zaraz po jednym szczycie w, w, w Londynie wiadomość z drugiego szczytu więc mi mamy i wiemy czego się trzymać, to nie znaczy, że Afganistan zaraz zostanie zamknięty ale to znaczy, że ta ostatnia niespodziewana wizyta prezydenta Trumpa z okazji Dnia dziękczynienia zjad pieczonego indyka z żołnierzami w Afganistanie ona nie była przypadkowa, bo wcześniej już rozlegały się kilkakrotnie z jego strony żądania redukcji personelu i wycofania Amerykanów z Afganistanu że ta operacja już jest w toku więc te gesty Putina które on przedwstępnie przed tym szczytem natowskim jako Propozycje, ograniczenia rakietowej i tutaj nowej stabilizacji w Europie wystawił e, znajdują oddźwięk po drugiej stronie, między innymi właśnie w sprawie Afganistanu że tak, okej, okay, dobra to my wycofujemy Talibów to znaczy wojnę z terroryzmem w Azji Centralnej, bo to o to chodzi a to boli bardzo Putina, między innymi w Syrii, w postaci ISIS ale przecież odnoga tego działa w, w Czeczeni działa na całym Kaukazie i zagraża tam, tamtejszej stabilności. Cały czas są organizowane różne imprezy, a gorącym tego przykładem jest morderstwo Czeczena w Berlinie, które jest to, to jest wybitna prowokacja wielopiętrowa. Wydalono dwóch czy, pracowników ambasady rosyjskiej w związku z tym jest wielki skandal między Moskwą a Berlinem właśnie w tym gorącym okresie tego szczytu natowskiego. Taki przypadek się zdarzył. Ja nie mówię, że tutaj Rosjanie mają czyste ręce, bo to, to zlecenie było ewidentnie wykonane przez rosyjskiego płatnego zabójcę. I zginął przeciwnik Kremla, e, chroniony rzekomo przez Bundesverfassungsschutz, czyli tam ich mniejszy ale dosyć nieszczelnie chroniony, skoro go zabili. nie? Mhm. Więc ten dysydent został zabity, no i jest problem dyplomatyczny. Akurat z tej okazji, no bo jest sprawa Czeczenów, jest sprawa tych talibów jest sprawa tych wszystkich radykałów typu mm, wojującego islamu który się tak naprawdę da się sprowadzić do jednej szkoły no, z centralą w Arabii Saudyjskiej, no, ale to, na, inny, to na, na, na inną datę rozmowa, nie? ważne, że tu sygnał został wystawiony, bardzo celny i bardzo istotny no, że to nie chodzi o Azję Centralną, że możemy tam też się dogadać, tutaj tylko możemy wygasić. Chodzi o inne sprawy. Jaka to jest sprawa centralna, najważniejsza dla przyszłości? To właśnie w tej swojej najnowszej analizie eksploruję, to jest decyzja zapadła na tym rocznicowym szczycie natowskim. Otwieramy zimną wojnę z Chinami. To będzie robione stopniowo, delikatnie, bez żadnej arogancji, nonszalancji, przeciwnik jest poważny, nie ma potrzeby się spieszyć, wojna handlowa z Chinami jest stanowi tego jeden z aspektów. Teraz postawiono kropkę na D, że ma to również aspekt militarny, co w doktrynach obu stron istnieje od długich kilku lat. Mhm. czarno na białym napisane jako sprawa nieunikniona więc to nie podlega dyskusji, do tego musiało dojść doszło teraz bo Chiny nagle się znalazły w towarzystwie wrogi Rosji jako przeciwnik, wróg NATO nie, nie jako tam jakiś konkurent jak było do tej pory w, w różnych opracowaniach natowskich jako nasz przeciwnik mhm. krok jeden przeciwnik na równi z Rosją od no, otwartej wrogości czyli możemy na Chiny nakładać sankcje różnego rodzaju w związku z ich działaniami wojskowymi na przykład e, bo są naszym wrogiem, konkurentem więc na to się zwraca swoje oczy na Chiny jeżeli w tym duecie chińsko-rosyjskim dojdzie do lekkiego rozłamu czyli że Putin się na warunkach amerykańskich dogada w Europie to Zimna Wojna rozgorzeje z jednym tylko przeciwnikiem, czyli Chinami, jako takimi. I będziemy wiedzieli, gdzie są granice, prawda, gdzie jest, gdzie jest na przykład żelazna kurtyna, no bo nie trzeba jej wynajdywać, bo ona już jest zbudowana w postaci Great Wall, prawda? Hmm. Więc już to wszystkie, że tak powiem, elementy scenograficzne już są poustawiane. Tylko trzeba to ogłosić. Ale po co się spieszyć z tym, skoro... Skoro nie ma takiej potrzeby, a święta się zbliżają, więc nawet można uwierzyć, że zaraz podpiszą umowę handlową. Tak, że pięknie będzie SP500 znowu do góry i tak dalej. Nie kończąca się hossa. To w takim razie ja może przedstawię nasz punkt widzenia, czyli Bimena i mój, jeśli można. My, my widzimy to troszeczkę inaczej. To znaczy tak, dla Stanów Zjednoczonych rzeczywiście wrogiem numer jeden będą Chiny i tutaj rzeczywiście będzie eskalowana stopniowo zimna wojna, która nie wydaje mi się, żeby w najbliższym czasie miała, miała stać się wojną gorącą. NATO ze względu... Stany Zjednoczone powoli będą wycofywać się z tego terenu działań europejskiego, może zostawiając tylko i wyłącznie Yy, siły barterowe na terenie właśnie układu, przepraszam, nie układu, Międzymorza. Natomiast problemem dla NATO będą wewnętrzne konflikty na terenie Turcji i Grecji yy, powiązane również yy, z Cyprem. Może zdarzyć się tak, że, tamta lokalne, że tamta lo tamte lokalne działania mogą spowodować implozję NATO, czyli po prostu wybuch od, wybuch od wewnątrz, ponieważ NATO nie będzie jako takie w stanie y, zadziałać. Y, no, będzie to po prostu konflikt interesów, ponieważ NATO jako takie znowu nie ma wspólnego wroga. Y, Turcja ciągnie w inną stronę, Francja w inną stronę, Polska y, również w in, y, inną. My widzimy to na zasadzie, iż po kolejnych wyborach prezydenckich, w Stanach Zjednoczonych Donald Trump, podobnie jak w wypadku Paris Accord, będzie próbował postawić sprawę na y, ostrzu noża. Czyli albo wycofać się z NATO, albo przeciągnąć NATO na stronę pacyficzną. Jeżeli to się nie uda, to również ograniczyć ilość y, wpływu Stanów Zjednoczonych w NATO. Czyli my to widzimy w pewien sposób jako powrót do mm, w pewien sposób nowoczesnego XXI-wiecznego izolacjonizmu amerykańskiego. No to niestety jest realne zagrożenie. Dla nas szczególnie bolesne, bo całą nadzieję, całą strategię oparliśmy na jednym aksjomacie że amerykaniom bardzo zależy na tym terenie i będą się tutaj spierać z Rosją o jego kształt mhm. czyli że nas wybawią że będą tutaj, będą nas pilnować a to wcale niekoniecznie tak musi być, bo, bo wersja jałty bis moim zdaniem nie, nie jeszcze w wersji mniejszościowej, to znaczy to nie jest dominujące zagrożenie, czyli nie ma ponad 50% prawdopodobieństwa Mhm. Ale szanse na to są już realne, mierzalne. Czyli można to zauważyć, że stan zjednoczony może się opłacać handel z Putinem, sprzedanie nas takie e, w Europie mhm. i zostawienie właśnie Europy sobie same, jak chcą, koniecznie budować swoją armię. Dobra, niech się budują, niech się sami bronią. Zobaczymy, co z tego wyniknie. My musimy przypilnować naszego najważniejszego wroga. I to niestety Amerykanie są w stanie wykonać taki ruch. Oni no, no nie mają zbytniego lęku przed śmiałymi posunięciami w historii. Bizn biznes is biznes, tak nie tak, na sentymentu. Ale jedno, jedno poważna jedna poważna przeszkoda ich przed tym powstrzymuje, mianowicie wiarygodność i Stabilność ich instrumentarium NATO do tej pory stanowiło istotny instrument polityki zagranicznej, dyplomatycznej, gospodarczej no, W różnorakich kombinacjach By, Było bardzo pomocne I takiej zabawki z dnia na dzień się nie porzuca bez wyraźnego, dominującego powodu takiego, który zmusza nas do pozbycia się tego narzędzia bo to jest jedno z narzędzi mhm. to tak jakbyśmy w warsztacie przyszli i, i panu Włodkowi zabrali komplet kluczy no, no będzie się burzył, one są stare, no, ale są profesjonalne <śmiech> działają, tak, można ich użyć są no na, pewno, na pewno są lepiej wykonane niż dzisiejsze barachło no i na tym właśnie to polega bo owszem, Trump to przejawia takie chęci yy, i rozważa takie na pewno scenariusze, bo no, o wiele lepiej będzie mu się zająć swoimi sprawami, niż tam brać się za za, za bary, czy za włosy z Macronem i, i Erdoganem, tak ich rozdzielać w walce kogutów. No, komu to jest potrzebne? Ono no jest potrzebne, bo jako ten arbiter sporów wszelakich, co ostatnio się bardzo ładnie sprawdziło na przykład na Wielkim Wschodzie między Koreą Południową a Japonią, gdzie po raz kolejny Amerykanie rozegrali swój teatrzyk pod tytułem Starszy Brat Rozjemca. Wy się tu bijecie tam o te samochody, import tamtego, sankcje retorsje gospodarcze, tutaj to. Tu rozwiązali tam między sobą nawet umowę o współpracy wywiadowczej. To już tak, tak. na ostro poszło, że tu nie, nie, tam nie, nie będą tu rządzić u nas. No ale mają wspólnego wroga. Amerykanie tam powiedzieli, dobra, ty płacisz 5 miliardów, a tym drugim też parę miliardów tam zawistowali więcej do kasy od razu im miny zrzedły i zaczęli się jąkać jedni drudzy jak to na, za Okinawy dodatkowe 5 miliardów rocznie no tak bo my was bronimy tu rakietowo i to na poważnie było Mm. no i jedni, przepraszam, się wtrącę. jedni mają armię opartą całkowitą na systemach amerykańskich czyli to południowa Korea a ci drudzy, czyli Japonia oficjalnie, technicznie i formalnie mają tylko i wyłącznie siły obronne więc też są zdani na łaskę Amerykanów i się pogodzili w ten sposób że się nadal nie lubią to znaczy no ale współpracują lojalnie w ramach regionalnych ćwiczeń bo mają wspólnego sojusznika Starszego bratu. Amerykanie ich przekonali do uległości, mimo tego, że być może, takie jest moje przypuszczenie, sami tam ich podpuścili najpierw wstępnie, mhm. rozgrzali ich tam odpowiednio, a na koniec jeszcze przypalili, zrobili bryle w ten sposób, że kazali im więcej płacić. To i po prostu no, wściekło się, wychodziło uszami. Ale, ale w takich warunkach to są twarde fakty, kochany hmm. nie masz rakiet, no to co zrobisz ha, no, no. Właśnie. i od razu od tego gorąca z tej gorącej sauny do lodowatej wody, tak u Japończyków jest w zwyczaju no i humory dopisują, już jest ok teraz więc tu ta polityka imperialna przez, wykonywana przez swoje narzędzia no, jest skuteczna w pewnym zakresie, prawda? I jest mm -hmm. elegancka, bo nie, wy, nie wymaga użycia brutalnej siły. Nie wymaga właściwie zaangażowania żadnych poważnych sił wystarcza normalna, rutynowa dyplomacja a to wszystko gładko się rozgrywa gdzieś tam w tle, bo oczywiście wiarygodnie tych, tych swoich baz, tej broni i tych atutów prawdziwych, twardej pięści trzeba pinować, to trzeba płacić za to trzeba to cały czas pielęgnować, wyposażać i tak dalej, ale wykorzystuje się to instrumentarium poprzez różnorakie narzędzia, te właśnie umowy, układy, traktaty typu NATO to instrumentarium do wykorzystania musi istnieć, no bo jakimiś narzędziami to trzeba robić. Mhm. Miejmy tylko nadzieję, że nie sprawdzą się słowa, które wypowiedział niedawno Siergiej Ławrow, czyli no człowiek, którego tak naprawdę przedstawiać nie musimy. Miał on powiedzieć niedawno, że USA będzie się biło z Rosją do ostatniego Polaka. Więc w trosce o Naszą małą ojczyznę, mam nadzieję, że to się nie sprawdzi, że Siergiej Ławrow w końcu się pomylił. Ja się z nim nie zgadzam. O tyle, że no, to nie jest mój przyjaciel. Ale jeżeli chodzi o meritum mhm. tej wypowiedzi, ona była kierowana do widowni rosyjskiej, więc e, to, trzeba to brać pod uwagę. Ale jeżeli chodzi o meritum, tę istotną treść tego przekazu, to ma niestety rację. Ale to dotyczy każdej ze stron która realizowałaby politykę imperialną dotyczy także Rosji jeżeli byśmy się umówili z Rosją że oni nas tutaj będą naszym protektorem tak jak była caryca Katarzyna to ona zrobiła dokładnie to samo ona się biła o nas naszymi rękami do ostatniego Polaka więc no nie, nie wymagajmy za wiele od e, imperatorów oni prowadzą swoją grę i ta gra właśnie cyniczna na tym polega, że swoich tych tak zwanych sojuszników, czyli wasali, wykorzystują. Nie traktują odpowiednio, nie jako partnerów, że ach, bo my jesteśmy przyjaciele, to tak żeśmy się po partnersku dogadali. Jaka jest umowa między zawodnikiem wagi ciężkiej i piórkowej? No, że oni poprowadzą sparring. No, to, to jest żadna umowa. To jest kategoriach sportowych, no to jest, to jest umowa albo śmieszna albo żenująca no bo taki sparring między walką wagą ciężką a piórkową jest albo żenujący, albo to jest przedstawienie WBA, tak, że biją się w klatce tam i tego i, i ktoś dostaje medal, nie, że to transmitują w telewizorze, a wszystko jest ustawione jedno z dwóch, prawdziwej walki tam nie ma, bo wychodzi facet wagi ciężkiej, wali raz tamtego w ryło i, i, i jest pogrzeb, tak Amerykański WWF, czyli WWF i też pięknie się sprzedawał. Walki wiadomo, że były ustawione, ale jaki show? No, no tak, no tylko że wrac wracając do realiów tego świata dużego, no to tyle znaczy, że no umowy papierowe, umowy byka z kogutem no, nie mają żadnego praktycznego znaczenia poza formalną pokazówką. Tak? No bo to ładnie wygląda, bo myśmy się tak umówili, że w razie czego to kogut przybiegnie na nasz ratunek. Prawda? <grystanie> <grystanie> na, na, tak. na zasadzie wzajemności. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tu, tu solidarnie będziemy się bronić. No. Bądźmy odrobinę wstrzemięźliwy, zachowajmy proporcje, tak jak mówią Francuzi gardez le proportion bo noblesse oblige. très bien <grym> I myślę, że tym miłym akcentem zaczęliśmy w sumie od Francuzów, skończymy na Francuzach możemy skończyć dzisiejszy dzisiejszy podcast eee, kto jeszcze nie zna, to moim rozmówcą był Zezowaty Zorro. Zapraszamy serdecznie na zezorro.blogspot.com A ja jestem enemy z bloga bogaty.men. Zapraszamy serdecznie. A to był kolejny odcinek wspólnego projektu Mielenie ze Zorrem na bogato. No i część czwarta poświęcona NATO. A my na to jak na lato. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do usłyszenia za tydzień.